Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garnickiego taśma 21 ścieżka pierwsza. Nie wchodząc bliżej w szczegóły tego romansu, nieuwieńczonego na razie małżeństwem, trzeba stwierdzić przede wszystkim, że literatura staropolska zawdzięcza mu jeden z najświetniejszych jej zabytków, epistologicznych. Listy bowiem zakochanego Sobieskiego do pani jego serca to istne perły pięknej, XVI-wiecznej stylistyki. Wielka miłość do Marysieńki miała również swe poważne reperkusje polityczne. Chorąży koronny związał się przez swoją ukochaną, na razie cudzą żoną, całkowicie z dworem królewskim. A dwór ten pod przewodem królowej dążył wówczas coraz wyraźniej do reform, przede wszystkim do elekcji nowego króla za życia Jana Kazimierza elekcjo vivente regge. Okres ten był prawdziwą szkołą wielkiej polityki dla Sobieskiego. Ze szkoły Ludwiki Marii wyniósł bez wątpienia jedno zrozumienie konieczności reform Rzeczypospolitej, które odtąd będzie mu towarzyszyć niemal do schyłku życia. Związawszy się z obozem reformy stanął też, po długich zresztą wahaniach, po stronie dworu w jego walce z Rokoszem 1665-66 kiedy to masy fanatycznie przywiązanej do złotej wolności szlachty wystąpiły pod wodzą marszałka Wielkiego i hetmana polnego koronnego Jerzego Lubomirskiego do walki z próbami jakichkolwiek reform, zwłaszcza z elekcją Wivente Serce kierowane przez Marysieńkę, a także rozum, wiązały go z dworem, poczucie honoru żołnierskiego z dawnym dowódcą lubomirskim. Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że tylko wpływ Marysieńki i nagłe szczęście jej posiadania zadecydowały o tym, iż Sobieski ostatecznie opowiedział się za królem, królową i ich stronnictwem. Złożyły się na to i te czynniki, o których mówiliśmy. Sobieski otrzymał po Lubomirskim oba urzędy – Marszałkostwo Wielkie i Bławę Polną Koronną. Szlachta znienawidziła go za to, ale rozwój wydarzeń po zakończeniu Rokoszu i śmierci dwóch głównych dramatis personae, Ludwiki Marii i Lubomirskiego, a zwłaszcza zwycięskie odparcie najazdu kozacko-tatarskiego pod Podhajcami w październiku roku 1667, przysporzyło mu z kolei ogromnej popularności. Zdecydowany już na abdykację Jan Kazimierz nadaje mu wkrótce wakującą buławę wielką koronną, 5 lutego 1668 roku. Nowo Hetman Wielki staje się niewątpliwie najpotężniejszą osobistością polityczną w Rzeczypospolitej. Na elekcji 1669 roku popierał bez zastrzeżeń kolejne kandydatury francuskie. Niespodziewany dla wielu wybór Piasta Wiśniowieckiego był dla Sobieskiego i zaskoczeniem, i ciosem. Wraz z prymasem Prażmowskim i grupą innych jeszcze malkontentów Przeszedł do zdecydowanej opozycji przeciwko małpie, jak pogadliwie nazywał nieudolnego króla. Oficjalnie jednak nigdy z nim nie zerwał. Wkrótce sytuacja stała się niezwykle groźna. Na kraj zwaliła się potęga turecka. Padł kamieniec podolski. Turcy narzucili Polsce hańbiący traktat pokojowy w Buczaczu październik 1672. Spychający Rzeczpospolitą właściwie do roli wasala porty otomańskiej a obłędy stronnicze nie wygasły. Konserwatywna szlachta utworzyła w obronie króla konfederację w Gołębiu, na co malkontenci z Sobieskim na czele, mając oparcie w wojsku, odpowiedzieli zorganizowaniem innej w Szczebrzeszynie, jesień 1672. Malkontenci dążyli jawnie do detronizacji Michała Korybuta. Trudny to okres w życiu Sobieskiego. Jeszcze trudniej historykowi okres ten ocenić. Hetman Wielki nie był już wówczas tylko zacietrzewionym politykiem, lecz mężem stanu i wodzem, który miał nie tylko obowiązek obrony kraju, ale i prawo podejmowania decyzji o jego losie. Bronił zresztą tego kraju w momencie jego największego poniżenia, gdy komisarze polscy prowadzili beznadziejne negocjacje z Turkami. W momencie, gdy pałający ku niemu nienawiścią konfederaci gołąbscy żądali odebrania mu buławy hetmańskiej. Ten mąż stanu występował nie tylko przeciwko swemu nieudolnemu monarsze, nie tylko kierował niepodzielnie obroną Rzeczypospolitej, ale potrafił jednocześnie kreślić dalekosiężne plany rozwoju jej polityki zagranicznej, przedstawiając na dwóch kolejnych sejmach, wiosennym 1672 i zimowym 1673, dwa warianty tego rozwoju. Wotum Hetmana, przysłany na pierwszy z powyższych sejmów, stanowiło rzeczywiście nie tylko znakomity przegląd aktualnych stosunków między Rzeczą Pospolitą i Imperium Osmańskim, przedstawiony w odpowiednim kontekście sytuacji międzynarodowej, ale i konkretny plan działania, wizjonerskie spojrzenie w przyszłość. To chyba wówczas po raz pierwszy tak wyraźnie sformułował Sobieski swą wielką myśl polityczną, że Polska nie jest nieuchronnie skazana na wojny z Turcją i Tatarami i może szukać innych, korzystniejszych dla siebie rozwiązań, na przykład sprzymierzyć się z nimi przeciw Rosji. Przeciwwagą tych planów było tak zwane Concilium Bellicum na Sejmie w czerwcu 1673 roku. Pokazywało ono alternatywę ówczesnej polityki polskiej na arenie międzynarodowej. Alternatywą tą była wojna z Turcją w sojuszu z innymi jej wrogami. W jakąś nową krucjatę państw chrześcijańskich Hetman Wielki nie wierzył, Sprowadzał więc rzecz do realnych sojuszów, a więc przede wszystkim z Austrią i Moskwą, a także z szyicką Persją, odwiecznym politycznym i religijnym wrogiem Turków. Radził też poruszyć Wołochów oraz ludy chrześcijańskie na Bałkanach, znajdujące się w niewoli tureckiej. Gdy Sobieski przedstawiał swój drugi memoriał, w Polsce panował już spokój, a zwaśnione obozy pogodziły się w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa tureckiego. Zwycięstwo chocimskie 1673 i równoczesna niemal śmierć króla Michała otworzyły nowe bezkrólewie. Elekcja przyniosła nowy sukces Piastowi, tym razem Sobieskiemu, mimo początkowej zaciekłej opozycji Litwinów. Wysunięcie jego kandydatury było niewątpliwie wypadkową wielu czynników politycznych, takich jak np. niezdecydowanie polityki francuskiej wobec nowej elekcji polskiej i wspomniana już na wstępie aktywność Marysieńki. Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, iż żadne najzręczniejsze nawet poczynania pani Hetmanowej i sprzymierzonej z nią ostatecznie dyplomacji francuskiej nie wprowadziłyby jej męża na tron, gdyby nie ogromna popularność Sobieskiego, zwycięzcy z Chocimia, zbawcy ojczyzny zarówno wśród szlachty, jak i żołnierzy. Na tronie polskim zasiadł nie tylko znakomity wódz, ale i wybitny mąż stanu. Pierwsze lata panowania upływają mu na ciężkiej wojnie z Turkami, z powodu której odkłada nawet uroczystą koronację swoją i żony. Równocześnie próbuje realizować dalekosiężne, wielkie plany polityczne, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Świadczyły one, że ster rządów Rzeczypospolitej objął człowiek o tak szerokich horyzontach, jakich nikt z Polaków na długo przed nim i długo po nim nie miał. Jan III, nie będąc z krwi królewskiej, miał duszę królów, Napisze o nim jego 18-wieczny biograf, Francuz ksiądz Coyer. Sobieski rozumiał, że konieczne są zasadnicze zmiany w polityce polskiej na arenie międzynarodowej i poważne wewnętrzne umocnienie państwa. Mimo głębokich tradycji antymuzułmańskich zakorzenionych w jego rodzie, na niemal po obiorze na tron usiłuje dokonać radykalnego zwrotu w polityce zagranicznej. Pragnie zakończyć przy pośrednictwie Francji wojnę z Turcją, a następnie, w oparciu o sojusz z Francją i Szwecją, wszcząć akcję zbrojną przeciw Brandenburgii w celu zdobycia prusk książęcych, by tym samym mocniej usadowić się nad Bałtykiem. Mając znakomite rozeznanie w układzie sił w Europie i rozumiejąc to głębnie położenie międzynarodowe Polski, Jan III orientował się doskonale, że Brandenburgia i Rosja stanowiły dla Polski już wówczas poważne zagrożenie, a na przyszłość były o wiele bardziej niebezpieczne niż Turcja. W tej sytuacji, rozumował Sobieski, wojny z Turcją są szkodliwe dla Polski, a korzyść z nich mogą odnieść tylko Brandenburgia i Rosja. Realizacja wspomnianych zamierzeń królewskich wzmocniłaby ogromnie pozycję Rzeczypospolitej wobec Rosji, z którą Polska nie miała jeszcze wówczas trwałego pokoju, zmuszając państwo carów do ustępstw w ciągnących się latami rokowaniach i zaniechania ekspansywnej polityki w stosunku do Polski. Ta nowa polityka królewska, zwana w historiografii polskiej polityką bałtycką Sobieskiego, nie byłaby najmniej utopijna. Była osadzona na gruncie jak najbardziej realnym, miała bowiem całkowite poparcie pierwszej potęgi ówczesnej Europy, Francji Ludwika XIV. Państwo to prowadziło wtedy wojnę z koalicją, w której elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm odgrywał czołową rolę. Związanie się Jana III z Francją i jej sojusznikiem Szwecją stwarzało też możliwości odzyskania dla Polski Śląska, znajdującego się pod panowaniem Habsburgów, dziedzicznych wrogów Walezjuszy i Burbonów. Perspektywy zaiste oszałamiające. Można je chyba śmiało porównać tylko z tymi w przeszłości, które otworzyły się przed Polską po Unii z Litwą i po zwycięstwie nad Zakonem Krzyżackim. Opozycja, z jaką spotkały się te plany w polityce zagranicznej wewnątrz kraju, zmusiła króla do prowadzenia całkowicie tajnej dyplomacji. Podstawowe dla realizacji założeń polityki bałtyckiej traktaty Jaworowski z Francją 11 czerwca 1675 i Gdański ze Szwecją 4 sierpnia 1677 zostały podpisane przez Jana III w zupełnej tajemnicy. Jedynie rozejm z Turcją w Żurawnie 17 października 1676 i nieszczęsny traktat pokojowy zawarty przez wojewodę Chełmińskiego, Jana Gnińskiego w Stambule, 1678, były oficjalne, legalne. Zamierzenia na arenie międzynarodowej wiązał ściśle Sobieski z planami reform wewnętrznych. Zdobyte na elektorze Prusy książęce miały się stać według zamysłów Jana III dziedzicznym księstwem we władaniu rodu Sobieskich. Dawałoby to rodowi temu szansę również na elekcyjną, czy dziedziczną koronę polską, a to już wiązało się z królewskimi planami reform wewnętrznych. Król wiedział, że dalszy postęp anarchii w życiu politycznym kraju, której najjaskrawszym przykładem były wówczas sejmy, może doprowadzić Polskę do katastrofy. W październiku 1674 roku, a więc w kilka miesięcy po elekcji, zwierzył się dyplomatom francuskim, iż gotów jest przeprowadzić w Polsce absolutystyczny zamach stanu. Absolutystyczny, oczywiście na miarę polską, a nie francuską. Nie zamierzał bowiem zlikwidować instytucji przedstawicielsko stanowych szlachty, takich jak Sejm, Sejmiki czy Trybunały. Nie zamierzał też zbudować w Warszawie Bastylii, ani wprowadzić polskich lettres de cachet. To na pewno. Przecież, zwiedziwszy w czasie swych młodzieńczych peregrynacji Francję, nabrał głębokiej niechęci do absolutyzmu burbońskiego, któremu, jak sam mówił, Zgnoić największego w Bastylii wolno człowieka. Z drugiej strony chciał jednak znacznie wzmocnić władzę centralną, wprowadzić dziedziczność tronu, znieść zgubne liberum veto, ukrócić gadulstwo sejmów. Autor pisma propagandowego, które ukazało się w końcu grudnia 1678 roku w okresie Sejmu Grodzieńskiego, pisma bez najmniejszej wątpliwości inspirowanego przez króla i jego otoczenie, Biadoli nad Stanem Państwa, i dochodzi do wniosku, że nieodzowna jest Rzeczypospolitej Możność rządzenia i konieczność posłuszeństwa Czego wszystkiego już u nas nie masz Bo sekret jest w tym, że władza jest za mała Jakiekolwiek wzmocnienie władzy królewskiej w Polsce Było w pojęciu szlachty i kierujących nią magnatów Równoznaczne z absolutum dominium A o nim słyszeć nie chciano Nienawidzono go wręcz patologicznie jak zauważył trafnie jeden z cudzoziemców, zastraszająco działały tu przykłady turecki i moskiewski. Szczególna zaciekłość opozycji skierowała się zarówno w pierwszych latach panowania Jana III, jak i później przeciwko próbom zapewnienia pierworodnemu królewskiemu Jakubowi korony polskiej jeszcze za życia ojca. Bezwzględna i uporczywa działalność opozycji, zachęcanej do czynu przez obce dwory wrogie Sobieskiemu i przede wszystkim zmiana w międzynarodowej sytuacji politycznej, doprowadziła do całkowitego załamania się wielkich planów królewskich. Decydujący cios zadał niewątpliwie sojusznik francuski. Le Roi Soleil przestał popierać swego alianta nad Wisłą z chwilą, gdy w latach 1678-79 udało mu się przeprowadzić pacyfikację Europy Zachodniej, w wyniku czego jego dotychczasowy wróg, elektor Fryderyk Wilhelm, stał się jego klientem i przyjacielem zarazem. Jednocześnie i w swej polityce wschodniej, wobec Turcji i Rosji, poniósł Jan III zdecydowaną porażkę. Nie udało mu się, nie z jego zresztą winy, znaleźć jakiś rozsądny modus vivendi z portą, ani współdziałać z nią przeciw Moskwie. Nie udało mu się pozyskanie tejże Moskwy dla idei złączenia sił, to jest przymierza wojskowego, przeciw Imperium Osmańskiemu, mimo że gorąco namawiał do tego cara Fiodora Aleksejewicza snując przed nim m.in. śmiałe i znakomicie przemyślane plany podboju Hanatu Krymskiego 1679. Plany króla polskiego runęły niczym domek z kart. Sobieski, mąż stanu, poniósł wielką, niepowetowaną klęskę, a wraz z nim takąż klęskę poniosła i Polska. Wspaniała jakaś neo-jagielońska wizja wskrzeszenia mocarstwowej Rzeczypospolitej rozwiała się raz na zawsze. Klęska nie załamała go jednak, Zdecydował się na zerwanie z polityką profrancuską i powrót do tradycyjnej w tym stuleciu polityki przymierza z Habsburgami. Mimo ogromnych trudności zdołał rozbić, na krótko zresztą, opozycję magnacką. Cesarz Leopold I, traktujący zrazu swego nowego sojusznika bez entuzjazmu, znalazł się wkrótce w sytuacji, która zmusiła go do zawarcia natychmiastowego przymierza z Królem Polskim. Armie tureckie pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy stanęły pod murami Wiednia. W wyniku traktatu podpisanego nieco wcześniej, 31 marca 1683 roku z cesarzem, po kilku tygodniach Jan III znalazł się na czele wojsk polskich pod oblężoną stolicą. 12 września tego roku połączone siły polskie, cesarskie i książąt Rzeszy odniosły wspaniałe zwycięstwo nad armią osmańską. Głównym autorem zwycięstwa był bezsprzecznie król Polski, który po mistrzowsku ze znakomitym wykorzystaniem warunków topograficznych zaplanował i przeprowadził decydujący atak husarii ze szczytu Kalenbergu. Tej roli Polaków i ich króla nie chce po dzień dzisiejszy uznać część historyków w niektórych krajach. Zwycięstwo wiedeńskie przyniosło Janowi III i Orężowi Polskiemu wiekopomną chwałę i odbiło się głośnym echem w całej Europie. Wszyscy niemal monarchowie słali zwycięzcy listy z gratulacjami i wyrazami niekłamanego podziwu. Zwycięstwo weszło do wielkich tradycji narodowych Polski. Szczyci się nim każdy Polak, któremu nie jest obojętna przeszłość własnego narodu. Ale z perspektywy historycznej trudno ograniczyć się tylko do takiego stwierdzenia. Załamanie potęgi ofensywnej Turcji związanie się następnie z Habsburgami, Wenecją i papiestwem tak zwaną Ligą Świętą 1684, nie przyniosło Polsce właściwie żadnych korzyści. W toku dalszej wojny z Turkami oręż polski ponosił coraz więcej porażek. Blask zwycięstwa wiedeńskiego bladł z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. Bladła też aureola polskiego władcy. W roku 1686 Polska zmuszona została w znacznym stopniu pod wpływem sojuszników z Ligi pójść na ustępstwa wobec Rosji i zawrzeć z nią niekorzystny pokój. Powiedeńska polityka zagraniczna Sobieskiego, ujęta w jarzmo Ligi Świętej, jak to świetnie określono w historiografii polskiej, nie miała niestety już nic wspólnego z wielkimi perspektywami polityki bałtyckiej. Były w niej jeszcze przebłyski szerszego spojrzenia, gdy król usiłował znaleźć sprzymierzeńców w swej walce z Turcją poza ramami Ligi w świecie islamu, Tatarzy, Persja lub gdy myślał o schołdowaniu Polsce księstw naddunajskich znajdujących się w wasalnej zależności od Turcji. Próbował też wrócić do starej przyjaźni francuskiej. Wszystko bezskutecznie. Sytuacja wewnątrz kraju pogarszała się systematycznie. Magnateria, przerażona ogromnym wzrostem autorytetu króla w Europie po triumfie wiedeńskim, nasilała akcję przeciw niemu, pociągając za sobą swą klientelę szlachecką. W nienawiści do Sobieskiego oraz jego planów dynastycznych i reformatorskich złączyli się wszyscy niemal bez względu na orientację w polityce zagranicznej. I Francuzi, i Austriacy rozpoczęli przeciw niemu bezpardonową, zacieką walkę. Nie było oszczerstwa ani kłamstwa, do którego by się nie zniżyli, byle tylko zaszkodzić królowi. Sejmy, na przykład 1685, 1688, 89 stały się widownią gorszących zajść i właściwie obrazy majestatu. Jan III podejmuje jeszcze rzuconą mu rękawicę. Miał poparcie najbliższych powierników, wśród których czołowe miejsce zajmował jego sekretarz, późniejszy referendarz koronny Stanisław Szczuka. Za Sobieskim stała w tym czasie także część i to spora szlachty. Rzecz ciekawa i godna odnotowania, że większość czołowych regalistów tego okresu wyłodziła się ze średniej nie zaś najbogatszej szlachty. Sytuacja tak się wkrótce ukształtowała, że król mógł próbować zawiązać konfederację części szlachty i rozpocząć walkę zbrojną z opozycją magnacką. Zachęcał go do tego gorąco jeden z jego zwolenników, kasztelan sandomierski Stefan Bidziński, nawołując, by puścił krew Rzeczypospolitej. Na tragicznym Sejmie Warszawskim 1688-89 Większość posłów żądała tzw. Sejmu Konnego i Konfederacji Wojskowej w celu bezwzględnego rozprawienia się z opozycją. Poważna część szlachty zadeklarowała na sejmikach relacyjnych całkowite poparcie królowi i prosiła go, aby mimo wszystko tej obłąkanej Rzeczypospolitej nawą raczył kierować. Król nie potrafił jednak być konsekwentny i zdecydowany na wszystko. Popełniał wiele błędów. Jeden chyba z najjaskrawszych na Litwie, gdzie zwalczając nienawidzonych paców i opierając się początkowo na sapiechach, doprowadził do tak niebezpiecznego wzrostu tego rodu, że w konsekwencji doprowadziło to już po śmierci Jana III do wybuchu wojny domowej w Wielkim Księstwie. Sobieski nie podjął w końcu ryzyka wojny domowej. Nie zdecydował się na zniszczenie opozycji siłą. Na pytanie dlaczego można by zaproponować niejedną odpowiedź, Każda z nich zawierałaby na pewno elementy prawdy, nie byłaby jednak pełna. Jeżeli z tych ewentualnych odpowiedzi wysunę tu na czoło dwie, to zdaję sobie całkowicie sprawę z subiektywnego charakteru mojej propozycji. Wydaje mi się jednak, że nie był on już wówczas zdolny psychicznie, po goryczy tylu niepowodzeń i klęsk, do podjęcia tak wielkiej i brzemiennej skutki decyzji. Poza tym przegrał walkę z opozycją również dlatego, że nie potrafił zapomnieć o tym, iż sam był jednym z magnatów. Nie potrafił wznieść się ponad nich. I z jednej jeszcze rzeczy należy zdawać sobie sprawę. Sobieski był wielkim wizjonerem, wielkim strategiem politycznym. Taktykiem natomiast słabym. Nie potrafił dobrze na co dzień prowadzić gry politycznej. Na Radzie Senatu w marcu 1688 roku wygosił Sobieski pełne tragizmu przemówienie. Zdumiewa się i słusznie, mówił z boleścią, cały świat nad nami, nad rządami naszymi, zdumiewa się Rzym z głową chrześcijaństwa, zdumiewają się sprzymierzeńcy, zdumiewa się pogaństwo, ale zdumiewa się sama natura, która najmniejszemu i najlichszemu zwierzęciu, dawszy sposób obrony, nam tylko samym odejmuje nie jakaś przemoc albo nieuniknione przeznaczenie, ale jakoby z umysłu jakaś nasadzona złośliwość». O, dopieroż zdumieje się potomność, że po takowych zwycięstwach i tryumfach, po tak szeroko na świat rozgłoszonej sławie, spotka nas teraz, ach, żal się Boże, wiekuista hańba i niepowytowana szkoda, gdy się tedy widzimy bez sposobów i prawie bezradni albo niezdolni do rady. Kapitulując przed przeciwnikami, dodał jeszcze król na zakończenie mowy złowieszcze proroctwo. Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwę zniszczoną zostanie. Pełen goryczy, przeraźliwie osamotniony i w kraju i w pewnym stopniu także we własnej rodzinie, Jan III przedwcześnie starzał się, stawał się małostkowy, zdziwaczały i przede wszystkim chciwy tak, że mamy prawo postawić pod znakiem zapytania jego uczciwość. Szkicując sylwetę króla Jana skoncentrowałem się niemal wyłącznie na sprawach wielkiej polityki, a przecież pozostały jeszcze takie dziedziny jak jego wspaniała sztuka wojenna, którą podziwiali i nadal podziwiają specjaliści historii wojskowości, jego mecenat artystyczny, jego zamiłowania do lektury, jego ciekawa doprawdy osobowość intelektualna, a dzieje jego wielkiej miłości, Marysieńki, którą historycy chyba jednak trochę skrzywdzili, a legenda króla Jana, a polemiki wokół jego postaci i ewentualna rozprawa ze znaną książką Boja to może przy innej okazji. Tu chciałbym jedynie dodać coś innego. Za niewzruszony niemal dogmat uchodzi twierdzenie, że w polityce liczą się tylko rezultaty i tylko nimi mierzy się wielkość polityków i mężów stanu. Przy ocenie postaci wybitnych w naszej historii jest to kryterium nie do przyjęcia. Wolno nam przeto stwierdzić, że Sobieski był nie tylko wielkim wodzem, ale również wybitnym politykiem i mężem stanu. Nakreślił plan zasadniczej reformy wewnętrznej państwa, pomyślanej w ten sposób, by wzmocniwszy władzę królewską, nie wprowadzała ona do Rzeczypospolitej absolutyzmu nie tylko typu moskiewskiego czy tureckiego, lecz nawet francuskiego czy habsburskiego. Walki o reformę państwa nie podejmował Jan III ze straconych pozycji. Przeciwnie, istniejące ścisłe Jung -team między poczynaniami na forum międzynarodowym i zamierzeniami wewnątrz kraju dawało mu w pierwszych latach panowania wielkie szanse. Później niestety brakło mu już konsekwencji w działaniu. A zresztą przeszkód, które wyrosły przed nim, nie pokonałby chyba nikt. W jednym z diariuszy z końca XVII wieku czytamy pod datą 18 czerwca 1696 roku. Dzisiejszej nocy, chora 10, 17 czerwca, oddał Panu Bogu Ducha Król Jegomość. Z ciężkim krzykiem na on świat poszedł. Andrzej Zachorski, August II Elektor Saski, Fryderyk August I z rodu Wetinów, który jako król Polski przyjął imię Augusta II, a zwany był przez współczesnych mocnym ze względu na herkulesową siłę, wśród wielu Polaków ma opinię najgorszego spośród wszystkich władców, jacy zasiadali na tronie Rzeczypospolitej. Sporo osób sądzi, że był to potwór, który zniesławił poczet królów polskich. Osobnik o miedzianym czole. Władca bez czci, honoru, charakteru, zdrajca i przeniewierca. Oszust i szalbierz. szczędzili Augustowi słów twardych i ocen surowych dwaj sumienni badacze jego dziejów, Władysław Konopczyński i Józef Feldman, ale dostrzegli w jego charakterze również cechy dodatnie. Najwybitniejszy współczesny badacz czasów saskich, Józef Andrzej Gierowski spojrzał na króla Augusta II inaczej. W jego ujęciu cechy diaboliczne tego władcy zniknęły. Pojawił się natomiast dramat polityka inteligentnego, bystrego, o zdumiewającej energii i odporności, człowieka bezwzględnego i upartego, który popełnił ogromne błędy, ale i nie był pozbawiony zasług. Istota niepowodzeń tkwiła i w charakterze Sasa, i w czynnikach odeń niezależnych, których żadną miarą przezwyciężyć nie mógł. Książki Gierowskiego pokazały czytelnikowi, jak niezmiernie trudna była epoka, w której przyszło Augustowi II rządzić i jak często rzekomo wielkie jego błędy były wynikiem fatalnego zbiegu okoliczności. Dysponując bogatym i różnorodnym dorobkiem historiografii polskiej, a także niemieckiej odnoszącej się do tego władcy, spróbujmy możliwie najbezstronniej ocenić rolę jego jako króla Polski. Jak się wyżej rzekło, był to człowiek atletycznej budowy, łamał podkowy i giał lazo. Jako mężczyzna był piękny i pociągający, o ogromnej sile witalnej i niewiarygodnej odporności na trudy fizyczne. Biesiady, hulanki, pijaństwo to upodobania, które towarzyszyły mu do ostatnich dni życia. Cóż to był za smok na kobiety? Ilość pań, które przesunęły się przez jego królewsko-elektorskie łoże, nie została wprawdzie dokładnie zliczona, bo przerasta to możliwości historyków, ale wiadomo, że były wśród nich księżne i hrabiny, mieszczki i podrzędne aktoreczki, a także zwyczajne plebejki. Żadnych narodowościowych czy klasowych przesądów tu August nie przejawiał, byle pani była ponętna. Ktoś tam się później podśmiewał, że August przyczynił się swym nieokiełznanym temperamentem do wzrostu ludności w Warszawie i Dreźnie. Natomiast te wszystkie damy stanowiące o urodzie jego życia na sprawy polityczne miały wpływ minimalny. Te rzeczy rozgrywał wyłącznie między nami mężczyznami. Co do wykształcenia saskiego Herkulesa, to było ono typowe dla ówczesnych rodzin panujących. Określić je można jako wykształcenie dworskie, dające ogólne i powierzchowne rozeznanie w ówczesnym stanie wiedzy. Uzupełnił je August, co wówczas było typowe, podróżami po dworach europejskich. Jego uroda, piękna prezencja, temperament i nieograniczona pewność siebie wytworzyły w nim wiarę we własne niezmierzone możliwości i chorobliwie wygórowały ambicje. Ciekawość jego wzbudzały modne wówczas alchemia, kabalistyka i astrologia. Pozbawiony metafizycznych skłonności, w sprawach religijnych prezentował już oświeceniowy sceptycyzm. Urodzony w 1670 roku przeżył lata młodzieńcze w okresie największego rozkwitu wpływów Ludwika XIV. Młody August Zapatrzył się z uwielbieniem najwyższym w króla słońce i pozostał wierny do końca temu zachwytowi. Król Francji stanowił dlań model władcy. Absolutyzm w duchu francuskim stał się dlań jako dla elektora saskiego i króla polskiego wzorem do naśladowania. Po objęciu rządów pragnął wprowadzić silną, absolutną władzę królewską i stało się to ideowym fundamentem, na którym opierał główne zręby swego programu politycznego. Zresztą Francja Ludzika XIV imponowała mu nie tylko jako model ustrojowy, ale również w dziedzinie kultury. Poczet królów i książąt polskich. Taśma XXI. Koniec pierwszej ścieżki.